Zagadka druga, czyli kłopoty z liczeniem. Detektyw Pozytywka postanowił przenieść agencję różowe okulary nad jezioro. Jego wakacyjne biuro tym tylko różniło się od siedziby w mieście, że zamiast na poddaszu detektyw Pozytywka zgromadził wszystkie swoje sprzęty w miniaturowym namiocie. Tuż za wejściem stał stolik do gry w szachy, obok niego składane wędkarskie krzesełko, z tyłu leżał zepsuty czajnik, a obok czajnika jeżył się groźnie kaktus. Jedyna broń, jakiej detektyw Pozytywka od czasu do czasu używa. Czegoś jednak ciągle tu brakowało. Detektyw Pozytywka podrapał się w zamyśleniu po brodzie. Drugiego czajnika? Figur szachowych? — Utyskiwań pana Mietka? — A, może martwiaka? — Daj spokój — skarcił sam siebie detektyw Pozytywka. — Masz tu wypoczywać, a nie myśleć o pracy. — Ale ja lubię swoją pracę — zaprotestował detektyw Pozytywka. — I najlepiej wypoczywam pracując. — To po co jechałeś nad jezioro? — zdenerwował się detektyw Pozytywka. — Żeby wypocząć — westchnął w odpowiedzi. — No to wypoczywaj prychnął nasz bohater. Nie mogę, poskarżył się detektyw Pozytywka. Dlaczego? Bo nie mam nic do roboty. Na szczęście, zanim detektyw Pozytywka zdążył pokłócić się sam ze sobą, podszedł do niego jakiś berbeć. To pan jest tym detektywem? Zapytał. Ja? Potwierdził detektyw Pozytywka. W zeszłym miesiącu czytałem o panu w pasikoniku, pochwalił się chłopiec. To taki nowy dwutygodnik dla dzieci. Wiem, wiem, detektyw Pozytywka pokiwał głową. Wychodzi od stycznia. Bo ja już umiem czytać i liczyć, zapewnił malec. Naprawdę? Zdumiał się detektyw. Naprawdę. A w którym numerze o mnie czytałeś? W czterdziestym wypalił chłopiec. Detektyw Pozytywka parsknął śmiechem, a potem spojrzał z sympatią na urażonego rozmówcę. Czytać to ty może i umiesz, powiedział. Ale liczyć na pewno nie. Dlaczego? obruszył się chłopiec. A sam pomyśl zachęcił go detektyw. Po czym zerwał się na równe nogi i pobiegł do jeziora. No tak. Chłopiec, który rozpoznał detektywa pozytywkę, nie jest chyba zbyt mocny w rachunkach. Dlaczego? A... Sam pomyśl.